X-Fi Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. W jednej z poprzednich audycji rozmawialiśmy o słuchawkach dla odtwarzaczy MP3. Dla wielu osób to być może nieistotny element wyposażenia tego urządzenia, ale wystarczy sprawdzić kilka typów słuchawek, aby wyraźnie usłyszeć różnice w jakości słyszanej muzyki. Łukasz Pilarczyk, Creative. Te, które dostarczane są w opakowaniu Są dobrej jakości Natomiast nie mogą to być słuchawki high-endowe Ponieważ no, odtwarzacz byłby pewnie dwukrotnie droższy W ofercie Creativa znajdują się słuchawki Które możemy i warto byłoby do takiego odtwarzacza jak Zen Dokupić Te, które są wtykane bezpośrednio w kanał uszny Taki bardzo dobry model Zen Orvana, Który no, jest, jest światową czołówką Dedykowany naprawdę miłośnikom dźwięku Ale są również słuchawki, które Słuchawki Zen Orvana są bardzo drogie Natomiast dosyć zbliżony poziom oferują słuchawki takie jak EP630, EP635. To są również słuchawki wtykane w ucho z silikonowymi końcówkami, które izolują zewnętrzny hałas. Przez to są również zdrowsze. Nie musimy tak głośno słuchać muzyki, żeby ją po prostu słyszeć w słuchawkach. Wśród dodatkowych funkcji, funkcjonalności, jaka rozwinęła się w słuchawkach, możemy wymienić izolację zewnętrznego hałasu. Realizowana jest ona na dwa sposoby. Pasywny, bez wykorzystania dodatkowych systemów, tak jak w słuchawkach Zen Orwana. Są to słuchawki douszne, które wtykamy w kanał uszny. One dzięki silikonowym, delikatnym końcówkom zatykają ucho i wytłumiają zewnętrzny hałas. Drugą metodą może być wykorzystanie elektroniki i zdobyczy techniki cyfrowej do tego, żeby odizolować się od hałasu. tak jak w przy... W przypadku słuchawek HN700, gdzie w jeden z nauszników wkładamy baterię, włączamy system, słyszymy wyraźnie jak dźwięki z otoczenia znikają. System odbiera hałas z otoczenia i generuje taki sam hałas w przeciwnej fazie. To powoduje znoszenie się jakby wzajemnie tych hałasów i dla naszego ucha wynikiem jest po prostu dużo niższy poziom dźwięków, który dobiega spoza słuchawek. System aktywnego wyciszania dźwięku najlepiej sprawdza się przy jednostajnym stałym hałasie. Na ulicy, w autobusie, tramwaju, w pociągu, w samolocie. Wszędzie tam, gdzie ten hałas jest jednostajny, o podobnym poziomie natężenia. Ten efekt jest najmocniejszy i najbardziej, no bardzo wyraźny. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.